Book 2ูสี่สิองการเที่ยวเมือง z ่ a งเที่ยวเ a ือ t การเที่ยทกาเวอาทียก่วมอารทย่มร Czy targi s t o t w a r t y w niedzielę? n a n s e d e s i a otwiera s ę w k a ż d z i e ń p Czy targi są czynne w poniedziałki? czy t a t s a g a n o t w i e a i w każdy d z i a w d a Czy ta wystawa jest otwarta we wtorki? Czy ta wystawa jest otwarta w e wtorki? s n c z a t o y zo jest otwarte w ś r o d y c z y a t a o d ę z e o w t r o d z e s i t o e o t w a r t w ś r o d z e o w a t ś r o d z t w a r t a w środę? p i z e i t a o e t w r o z a t w a r t d z e w a r t i z e t w a r t o i z z e t t o z e t w a r t e t w o z t w a r t i z e t w o z z e w a r t i e t o t w a r t e w z w a r t i หอศิลป์เปิดทุกวันศุกร์ใช่ไหมครับ t ีตาแกล i ลอ e s ย์เปิดในวันศุกร z y ta galeria jest otwarta w piątki สามารถถ่ายรูปได้ไหมครับชีโมซ์นาโรบิทซ์ดิเอ็นช์ะชีโมซ์นาโรบิทซต้องจ่ายค่าผ่านประตูไหมครับชีซาว์สเต็ปต้องจ่ายค่ Czy za wstęp trzeba płacić? Kawa pan protu, r a k a t a l a kryć? Ile kosztuje wstęp? Ile kosztuje wstęp? m i s u ł l o t l s a m o l a p mu kaną myć kryć? Czy są zniżki dla grup? Czy są zniżki dla grup? m i s u ł l o t l s a m o l a p dek myć kryć? Czy są zniżki dla dzieci? Czy są zniżki dla dzieci? Mieją słuńcze dla naciski? Czy są zniżki dla studentów? Czy są zniżki dla studentów? Co to jest za budynek? Co to jest za budynek? Ten zaczął kilka lat. Ile lat ma ten budynek? อิลลตมานบูเนกใครเป็นคนสร้างตึกนี้ครับ kto zbudował ten budynek kto zbudował ten budynek ผมสนใจในสถาปัตยกรรม interesuje się architekturą interesuje się architekturą ผมสนใจในศิลปกรรม Interesuje się sztuką. Interesuje się sztuką. p o m y s ł u j n e j i t o g a m Interesuje się malarstwem. Interesuje się malarstwem.